do widzenia panie. pan do łazienia? no, proszę bardzo. Po Powiem. w Powiem. tego nie można. W Powiem. nie możesz zdjęć robić? Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Powiem. Widzę, że nie ma. to jest jak jakiś. Czy jest jest Pani Tsenia. Pani Tsenia. Pani Tsenia.